Molium Wyznania Mola Książkowego Rozdział trzeci Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Molium Mówi TJ To już trzeci epizod i dziś chciałbym poruszyć nie tyle temat konkretnej jakiejś książki, konkretnego tytułu co całej twórczości konkretnego, bardziej autora, konkretnej postaci z branży, a mianowicie Williama Whartona, który to autor jest zdecydowanie jednym z moich ulubionych. I dziś właśnie chciałbym opowiedzieć dlaczego. Dlaczego ten człowiek tak bardzo się zasłużył w kwestii mojego literackiego, czytelniczego gustu, co lubię w jego twórczości. Chciałbym co nieco o tejże również opowiedzieć jakieś ciekawostki, różne takie rzeczy. Poza tym chciałbym również ująć w tej audycji kolejny smaczek. Tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym poruszać również różne rozmaite okołoksiążkowe, okołoczytelnicze zagadnienia, różne ciekawostki, które mogą robić różnicę w życiu na plus. Mogą bardzo je ułatwiać w kwestii wygody, automatyzacji, poszerzania możliwości itd. itd. Więc dziś coś w tym temacie również się znajdzie. Zacznijmy od Williama Whartona i jego twórczości. Co ciekawe, tutaj zrobię taką dygresję. To zresztą jest zamierzenie audycja dygresyjna z premedytacją. Jeżeli słuchasz tej audycji po raz pierwszy, tylko dopowiem tak woli ścisłości i wyjaśnienia opisu, że jest to audycja, Molium jest audycją dedykowaną molom książkowym, wielbicielom dobrej lektury, pasjonatom czytania książek lub słuchania. I jest to również audycja, która ma mieć z zamierzenia swego rodzaju pamiętnikarski charakter. Ma być Zapisem nie tylko moich wrażeń z lektury, ale wszelakich spontanicznych przemyśleń, różnorakich dygresji na temat książek, wokół książek z przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Bardzo swobodna sprawa, bardzo swobodna rzecz. Hmm, ok, myślę, że to wystarczy słowem takiego wstępu, czym Molium jest. Zapraszam do odsłuchania poprzednich odcinków, rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowiący obszerny wstęp, słowo wstępne, w którym mówię więcej o sobie jako czytelniku, opisuję moją czytelniczą pasję do książek, jak ona się narodziła, skąd się wzięła, opowiadam, przedstawiam różne wspomnienia. To jest taki bardzo kameralny epizod. Natomiast w drugim rozdziale, w drugim odcinku, opowiadam o sadze science fiction Duna Franka Herberta, a później Briana Herberta i Kevin'a J. Andersona. Oraz poruszam też ciekawy dosyć smaczek, który mi w życiu zrobił ogromną, ogromną różnicę. Mianowicie opowiadam o programie, o takim narzędziu na Androida do słuchania audiobooków. Dlaczego to narzędzie robi ogromną różnicę? Jak, bardzo, jak wiele mi ułatwia? I tak dalej. Jeżeli Coś z tych tematów Ciebie interesuje, zapraszam do odsłuchania poprzednich rozdziałów, odcinków. Natomiast dziś William Wharton. William Wharton i jego twórczość. Miałem zacząć od takiej dygresyjnej ciekawostki na jego temat. Molium jest, co ciekawe, trzecią audycją, którą nagrywam w życiu. Pierwszą z nich była audycja o nazwie Somewhere. Aktualnie raczej nie ma jej nigdzie w internecie. Niemniej jednak swego czasu była. Nagrałem kilka albo nawet kilkanaście odcinków, już pewien nie jestem teraz. To była taka spontaniczna audycja, również na swój sposób pamiętnikarska, w której poruszałem różne tematy. Ona nie była... Jednej przestrzeni tematycznej, stricte dedykowana, i między innymi opowiadałem w niej o książkach. I w tejże audycji, Samuel właśnie opowiadałem o Williamie Wartonie. Więc dzisiejszy mój odcinek o tym autorze, tym pisarzu, jest swego rodzaju reedycją, tak naprawdę dla mnie, takim powrotem czy odświeżeniem informacji w wersji 2015 po latach znowu opowiadam o Whartonie i bardzo się z tego cieszę, dlatego iż zagadnienie to jest dla mnie dosyć przyjemną perspektywą. Ok, do rzeczy, więc William Wharton i jego twórczość. Coś, co nie są na temat tego, czym się charakteryzuje i dlaczego tak bardzo przypadła mi do gustu. Hmm. Jakbym scharakteryzował pisarstwo Williama Wardona? Z czym to się je? Scharakteryzował mnie, czy opisał jako właśnie takie pamiętnikarskie? To jest ciekawe, że William napisał, napisał trochę tych książek. Kilka, kilkanaście pewnie, a może więcej. Wszystkie raczej przeczytałem. Tak myślę, że nie ma książki, której by, z którą bym się nie zetknął. Jego. I słyszę tu pod Łasica, który był obecny wczoraj, we wczorajszym odcinku i dzisiaj już mi tutaj miał czy pod drzwiami. Nie wiem, czy to słyszycie. Łasica. łasica. Ciekawe, czy no jak wejdzie, to może coś Łasic się włączy do dzisiejszego odcinka. Zobaczymy. W każdym razie o czym to ja mówiłem. Mówiłem o charakterze powieści Williama Whartona, których jest kilkanaście albo i nawet więcej. I co ciekawe i miłe, generalnie można by rzec, że ten swoisty charakter wartonowski jest obecny w nich wszystkich. Łączy je, a przynajmniej w większości z nich jest dosyć widoczny, rzekłbym. Dosyć odczuwalny może być. Jaki to charakter? Jest to taki, rzekłbym, pamiętnikarski styl pisania. Taki dosyć otwarty. Czytając Whartona. Odebrałem takie wrażenie, że jest to taki bardzo otwarty człowiek. Prosty, ale nie banalny. duszny raczej. No i łasic mi tu miał, czy miał, czy i mnie wykoncentruje. Może go wpuścimy. Przerwa na łasica. Co? Kot chce wejść? Chcesz mi potowarzyszyć? Oj, jej, jej. No dobra, Scott jest niezdecydowany. Jak będzie chciał, to sobie otworzy. Teraz wracamy do Williama. Dałem mu szansę. Dałem mu szansę. O, a jednak, a jednak, ale idź na fotel. Nie tutaj do mnie. No idź na fotel. Śmiało. Potrzebuję go trochę zachęcić. Hmm. Żeby mi tutaj Aż tak, że bardzo nie przeszkadzał. Okej, okay, łasicie ze mną. Teraz mogę nagrywać. <laughs> Okej. Okay. Um, charakter powieści Wartona. Odnosiłem takie dosyć wyraziste wrażenie, czytając jego książki, że. wrażenie szczerości. wrażenie realności. Jego książki czytało mi się niczym pamiętniki. W opozycji do innych powieści, w których w przypadku stykałem się z jakąś konwencją, z jakimś wymysłem, wymyślnością, to w przypadku Jama Ortona dosłownie czytało mi się te książki jak pamiętniki. I nie bez kozery zresztą, skoro można dojść do informacji, iż w jego powieściach sporo jest właściwie autobiografii. I z tego, co kojarzę, on miał do tego takie dosyć swobodne podejście, że nie wszystko było taką wierną autobiografią, tu i ówdzie pewnie sobie pofantazjował, coś pomodyfikował. Niemniej jednak myślę, że można jako pewnik uznać fakt, iż William Wharton pisząc swoje książki czerpał ze swojego własnego życia pełnymi, pełnymi garściami. I daje do myślenia spójność obecna w jego książkach. Jeżeli przeczyta się kilka lub wszystkie, najlepiej wszystkie jego pozycje, to można zdać sobie wówczas sprawę z tego, że jest, istnieje łączność pomiędzy nimi, swoista. I ta łączność wcale się jakoś specjalnie nie maskuje. Ona jest dosyć, dosyć dosyć widoczna. I ona stanowiła jedną z pierwszych rzeczy, która mi się spodobała u tego pisarza. Dla mnie to był zawsze taki gadżet, taki smaczek w książkach, kiedy w jednej książce pojawiał się jakiś wątek, czy, czy postać, czy zdarzenie z innej książki. Taka łączność ciekawa. Powiedzmy, jakbyś napotkał, napotkała Batmana w Supermanie, albo odwrotnie. Spidermana w Batmanie. Coś w tym rodzaju. I z takimi zjawiskami spotykamy się w różnych książkach. U Jonathana, Carola coś takiego występowało. I u Willi Williama, u Ortona występuje również. Łasic mi tu miałczy. <grym> Potrzebuję się trochę odłasiczać, żeby mi nie miałczył tak bardzo, nie miałkał. Um, może Łasic nie lubi Whartona, bo fakt jest faktem, że... Jeżeli chodzi o opinię na jego temat, czy o percepcję jego twórczości, z jaką się stykałem w życiu, to generalnie była ona dosyć skrajna. Albo ludzie go lubili definitywnie, albo definitywnie, za nim nie przepadali, uznając jego z książki za po prostu nudne, nudne, nużące. I to jest kolejna, to jest cecha charakterystyczna moim zdaniem jego twórczości, że ona jest na swój sposób wyrazista. Na swój sposób zdecydowana. Ten kierunek jest dosyć taki ugruntowany styl, styl pisania. To daje sensowne profity. Jeżeli bowiem spodoba ci się jedna książka Williama Wordona, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że spodobają ci się również inne. A tych książek tak jak już mówiłem, trochę jest, więc jeżeli powieści Whartona przypadłyby tobie do gustu, to zyskasz perspektywę na kawał, kawał dobrej lektury, na przykład na wiosnę 2015. Jeżeli do tej pory się z Williamem Wartonem nie zetknąłeś, nie zetknęłaś. Co dalej, jeżeli chodzi o ten swoisty klimat, co mógłbym o nim powiedzieć? otwartość, szczerość, realizm taki, prostoduszność. Ten pamiętnikarski charakter to jest pierwsze i najbardziej zarazem dominujące skojarzenie, odczucie, jakie mi przychodzi do głowy, kiedy myślę o, o pisarstwie Juliana, To jest właśnie ten pamiętnikarski charakter. Ale jednocześnie taki spokój, brak y, gry. Takie się odnosi wrażenie, Czytając in, inne powieści, ma się do czynienia zwykle z jakąś konwencją, z jakąś formą. Natomiast Worton na swój sposób wydaje się z tej formy obrany, w tej formy pozbawiony. Chociaż to jest oczywiście pewne uproszczenie myślowe, dlatego że styl Wortona można by uznać za formę samą w sobie, ale w innym znaczeniu można by uznać za formę pozbawiony. Dlatego, że on nie gra. Takie ja wrażenie odebrałem, tak ja się czułem, czytając jego książki, że on nie gra. Oczywiście w grze nie ma nic złego. Powieść jest po to, żeby grać na swój sposób, żeby, żeby tworzyć formy, żeby tworzyć konwencje, żeby tworzyć charakter, żeby wprowadzać w nas w jakiś oryginalny świat. Wspominałem wcześniej w tej audycji w wcześniejszych odcinkach o, o tym, że książka może być takim portalem do innego świata. I często te światy, do których się dostajemy poprzez książkę, są dosyć oryginalne, są dosyć charakterystyczne. Same w sobie stanowią taki, taką dosyć oryginalną względem rzeczywistości alternatywę. Natomiast jeżeli chodzi o Williama Whartona, to przenosząc się w jego świat, w świat zawarty w jego książkach, właściwie wcale nie musimy się czuć, jakbyśmy zostali przeniesieni nie wiadomo gdzie. Te książki pod kątem fabularnym są dosyć realistyczne. Nie ma tam właściwie raczej jakiejś fantastyki, nie ma jakichś takich bardziej wymyślnych, nieziemskich rzeczy, jest natomiast codzienne życie i to takie wzięte pod że rzekłbym na swój sposób i również z innej strony potraktowane jakby to ująć nie robi się z tego życia efektu wow w książkach Williama Ortona nie przemalowuje się go, raczej spisuje po prostu, raportuje, ale też nie jest to taki raport pozbawiony emocji. Nie, nie, powiedziałbym, że jak najbardziej emocje, uczucia są zawarte w tych opisach Urtona pamiętnikach, spokojnie myślę, że można by na, na taki luźny, swobodny sposób określić książki Wurtona mianem pamiętników. Ciekawe, ciekawe, jaki byłby komentarz autora na ten temat. na takie Fantazyjne pamiętniki inspirowane jego własnym życiem. Bardzo mi się podoba fakt istnienia tej łączności, łączności pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi książkami Williama. To, iż czytając powieść za powieścią jego, możemy cały czas odczuwać obecność tej samej osoby za tym stojącej. Tej samej osoby piszącej te słowa. Pomimo faktu, że tu i ówdzie, o ile dobrze pamiętam, bohaterowie główni jego książek mogą się nazywać inaczej, mogą się przedstawiać inaczej, w innej postaci, w innej formie, to jednak można odczuć tą łączność, że tak naprawdę to my czytamy o tym samym, o tym samym człowieku, który, który przedstawia historię własnego życia rozparcelowaną na różne epizody, bierze w swoich poszczególnych książkach pod lupę różne wątki własnych doświadczeń. A jakie są te wątki? Jakie główne wątki składają się na, na ów Whartonowski przekaz? To będzie między innymi wątek, który Wharton określa mianem wicia sobie gniazdka, wicia gniazda. Jest to coś, co on lubił robić i mówił sobie takich gniazdek kilka Poprzez wicie gniazda William ma na myśli, czy miał na myśli, jak wolisz, budowanie sobie, czy urządzanie sobie nowego miejsca do życia, nowego miejsca do funkcjonowania, do egzystencji. I tak w niektórych części jego książek odnajdujemy, odnajdujemy ten wątek wicie sobie gniazdka tu i ówdzie. Jest książka, cała, w której bohater kupuje, inwestuje w taki stary młyn. I właściwie cała ta książka przedstawia nam taki zapis między innymi, jak on ten młyn dostosowuje do życia, jak on remontuje, przeprowadza różne tam operacje, zabiegi, żeby, żeby móc tam zamieszkać i czuć się możliwie dobrze, a nawet lepiej. Co ciekawe, takie mam pozytywne wspomnienie czy skojarzenie dotyczące konkretnie tej książki, a mianowicie tą książkę dostałem kiedyś, kiedyś, kiedyś w prezencie od mojej ówczesnej przyjaciółki Marty I. Pozdrawiam Martę, jeżeli mnie słuchasz. Marto, dziękuję Ci za ten prezent. To było bardzo, bardzo miłe dla mnie jako wielbiciela Waltona i pamiętam z tego czasu podczas jednej z moich podróży do Warszawy pociągiem czytałem właśnie tę książkę po raz kolejny. Cieszyłem się obecną w niej dedykacją, pismem odręcznym. Taki smaczek kameralny dla mnie, który miał i ma znaczenie. Coś takiego mojego. Jak miło jest dostać taką książkę od przyjaciela, która posiada odręczną dedykację. Od razu to się praktycznie staje czymś innym, czymś więcej niż tylko taką po prostu jeszcze jedną książką z księgarni. To się staje czymś takim bardziej spersonalizowanym. Wydawałoby się, że kilka maźnięć długopisem czy piórem, a jednak robi coś magicznego z tą książką. Ona się wtedy staje taka... Twoja, po prostu twoja. Hmm. Nie jest po prostu jeszcze jeden wydrukowany egzemplarz. Tylko staje się to czymś osobistym. Ale to taka dygresja generalnie dotycząca tej książki o powieści Leon de Brie, jeżeli dobrze to czytam z francuskiego, taki tytuł nosi ta pozycja, której Wharton opisuje między innymi Poro miejsca poświęca wiciu sobie gniazdka we właśnie zakupionym młynie. Ciekawa, ciekawa kwestia. To jest coś, co bardzo lubię, że on bierze tak bardzo pod lupę w swoich książkach. Wiele rzeczy rozkłada na czynniki pierwsze i jesteśmy dzięki temu świadkiem czy świadkami, jak on się tam posuwa do przodu z różnymi przedsięwzięciami, jak sobie radzi z ewentualnymi trudnościami, na które napotyka, jak to wszystko wzrasta, kroczek po kroczku, cygiełka po cygiełce. Dla mnie osobiście fantastycznym było obserwowanie tego, tego wzrostu, z jednoczesnym obserwowaniem tego, co się dzieje, czy działo równolegle, w tych książkach, czyli jakaś tam płaszczyzna rodzinna, uczuciowa, takie rzeczy, czy, czy artystyczna, bo wątek artystyczny również jest jak najbardziej gdzieś tam w książkach u Ortona obecny. Co ciekawe, William był nie tylko pisarzem, ale również i malarzem. Dosyć interesujące zestawienie. Malował obrazy i o tym malowaniu sporo, sporo również znajdziemy w jego książkach, sporo, gdzie możemy się dosyć zbliżyć na bliską odległość do jego osoby jako artysty oraz do jego osoby jako takiego budowniczego, ale nawet nie tyle budowniczego w dosłownym słowa rozumieniu, co budowniczego w znaczeniu kreatora tych gniazd, kreatora miejsc do życia, czy w ogóle kreatora czegokolwiek, coś zrobić z niczego. On jawi się osobą, która lubi tworzyć, która lubi organizować rzeczy i je doskonalić, pielęgnować, rozwijać, takie wrażenie na mnie zrobił. I to znajdujemy również w jego książkach mocno obecne. Jego książki są dosyć spokojne, rzekłbym. Chociaż w niektórych z nich znajdziemy dramatyczne zdarzenia, dosyć poruszające wątki, to jednak mimo to sporo w nich spokoju tej wortonowskiej fabule sporo jest spokoju. Życie płynie i nie stara się siebie sprzedawać, że tak powiem. Nie stara się do czegokolwiek przekonywać. Ono po prostu jest. Jest normalne. Nie, co nie znaczy pospolite. Normalne, czyli takie w znaczeniu bardziej realistyczne takie, wiecie pamiętnikarskie spokojnie można uznać można by uznać te zapiski za prawdziwe gdybyśmy zadali sobie takie hipotetyczne pytanie czy historie opisane przez Whartona mogłyby wydarzyć się naprawdę, jak najbardziej tak jak najbardziej tak mnie ujmuje ten spokój i swego rodzaju powolność obecna w jego twórczości. Powolność to znaczy właśnie to branie pod lupę, o którym wspominałem. To, że Wordon się przygląda, że, że pisze te książki jak pamiętniki. Że odnajdujemy częstokroć kroczek po kroczku powiększonym przed nami, jakby on po prostu pisał dziennik na przykład. I czytamy sobie, jak on doskonali różne rzeczy, jak je buduje, co przeprowadza, z czym się zetknął dzisiaj, jak sobie z tym poradził, jakie ma plany, jak się zmienia jego perspektywa, jak on się czuje, co sądzi o różnych rzeczach. I to wszystko w takiej formie, która nie chwali się sobą, że tak powiem, która nie próbuje się sprzedać. Raczej jest po prostu otwarta, szczera. Stanowi zapis ciebie. Bardzo, bardzo przypada mi to do gustu i mi osobiście w związku z tym bardzo przyjemnie czytało się w jego książki i nadal czyta, dlatego że z przyjemnością do nich powracam. Nawet nie tyle dla samej fabuły, co dla właśnie tego charakterystycznego, spokojnego, pamiętnikarskiego, ale i bardzo takiego ciepłego stylu, w którym są wpisane gdzieś tam uczucia, w którym jest. Poro, sporo wrażenia takiej szczerości, otwartości, prostotuszności, o czym już mówiłem. Bardzo to ujmuje. Bardzo ujmować potrafi. Przez co te książki na swój sposób są dość urzekające dla mnie. I być może będą również dla Ciebie. Mówiłem o tym widziu sobie gniazda jako jednym z wątków, obecni w twórczości Wortona. On na przykład napisał, opisał to wicie Gniazda również w innej książce, gdzie mamy do czynienia z owym Wiciem w, w Hiszpanii bodajże. Tam sobie coś budował i co ciekawe w tamtej książce mamy równolegle wątek swego rodzaju romantyczny. Kontrowersje. Kontrowersje to jest kolejna sprawa, która gdzieś tam wypływa punktowo tu i ówdzie w powieściach Wartona. Chociażby w tej książce, w której wije sobie gniazdo w Hiszpanii, znajduje się właśnie taki wątek niby romantyczny, ale i jednocześnie bardzo kontrowersyjny, dlatego, że dziewczyna, która zaczyna zwracać uwagę głównego bohatera, tak to ujmę, jest już zaręczona. <śmiech> I, i, I w dodatku to nie jest jedyna kontrowersja dotycząca tego wątku. Jest coś znacznie, znacznie, znacznie Poważniejszego, jak się czyta tą książkę, jak się przeczyta tą książkę, tak powiem, to można się czuć specyficznie później. Zresztą to nie jest jedyna książka, po której można się czuć specyficznie dzięki kontrowersji, jaką autor nam zaserwował. To jest ciekawe z drogą zastawienie, że mamy z jednej strony ten taki duży spokój, statykę, powolność, o, który, o których już mówiłem, a z drugiej strony Wharton potrafi nas uraczyć zaskakującą kontrowersją znikąd. Swego czasu jak rozmawiałem z jedną z osób, które poczytały sobie Whartona, to osoba ta mówiła mi, że ona generalnie nie mogła tego zrozumieć. Skąd te kontrowersje się wzięły? Bo one tak trochę jawią się nie z gruszki, nie z pietruszki, że tak powiem. I z drugiej strony nie mógłbym ich nawet określić, że one zostały tam wpisane w papułę, żeby ona się bardziej sprzedawała, czy przykuwała, przyciągała więcej czytelników poprzez właśnie ten kontrowersyjny charakter, bo te kontrowersje, które są obecne u Ortona, wcale nie wydają się modne, wcale nie wydają się jakieś takie atrakcyjne, wręcz przeciwnie, one są na swój sposób szokujące, ale nie takie, nie tak szokujące jak powiedzmy dzisiejsze horrory, czy coś. To nie jest taka sztuka dla sztuki. To są rzeczy nadal dosyć realistyczne, które znowu, kiedy zadać sobie pytanie, czy to, czy to by się mogło naprawdę zdarzyć w takim prawdziwym, realnym życiu, to spokojnie można byłoby odpowiedzieć sobie, że tak, pomimo dziwaczności sytuacji, jak najbardziej w gruncie rzeczy to mogłoby się zdarzyć. Jeszcze jak weźmiemy pod uwagę realizm opisów dalej. Nie ma w tym niczego nieprawdopodobnego, to mogło się naprawdę zdarzyć, ale z drugiej strony to zdumiewa jednak. Może teraz dla Ciebie wydaje się to dosyć abstrakcyjnym, jak tak o tym opowiadam, dlatego, że celowo nie wnikam w szczegóły, żeby za wiele nie zdradzać, żebyś miał, miała niespodziankę, jeżeli zdecydujesz się sięgnąć po, po te książki. Na mnie robi to wrażenie, na przykład, jeżeli chodzi o tą hiszpańską, tak w cudzysłowie powiem, książkę, czyli o tą, w której Wharton wije sobie gniazdko w Hiszpanii, i ten wątek romantyczny, który tam jest, bardzo specyficznie się można poczuć na końcu. Bardzo specyficznie. Podobnie z książką Spóźnieni kochankowie" Taki tytuł. Ta pozycja właściwie cała jest oparta na jednej wielkiej kontrowersji, którą w tym przypadku jest romans głównego bohatera z, ze starszą od niego kobietą. Nie tyle nawet starszą, co z kobietą w podeszłym wieku. Wow. To jest dosyć... To może być dla części czytelników dosyć kontrowersyjna kwestia. Mamy z jednej strony osobę, która jawi się niczym taka babcia, powiedzmy, a z drugiej strony autor sytuuje tą osobę w roli uczuciowego Miejscami nawet hmm, Takiego Jakby to, że jakie to słowo hmm, hmm, hmm, hmm. No, teraz sobie nie przypomnę, więc nie będę przedłużał D Taki związek Romantyczny z, z pewną szczyptą Nawet być może Namiętności hmm. Koniec tej książki również, również jest na swój sposób zaskakujący, i może co niektórych wstrząsnąć, a przynajmniej zadziwić. One te książki mogą. Po zakończeniu lektury wprowadzić człowieka w taką głębszą zadumę, przynajmniej na chwilę. Co dalej? Co dalej w książkach Portona? O malarstwie już wspomniałem, że gdzieś to tam znajdziemy. W niejednym, w niejednym miejscu. Czyli mamy wicie sobie gniazda i te sprawodania detaliczne z tych przedsięwzięć jako jeden z głównych wątków w jego powieściach. Mamy malarstwo, jego sztukę jako kolejny główny wątek w jego powieściach. Gdzieś tam jeszcze przewija się kwestia wojny, ale ona, ona jest powiedziałbym mało widoczna nie jestem już teraz pewien, czy w jednej książce, czy w większej ilości. Na pewno jest jedna pozycja, przynajmniej w której odnajdujemy się właściwie na polu bitwy, w cudzysłowie, albo na przedpolu. I jest tam temat pod, ujęty od taki Właściwie zaskakującej strony też dosyć uczuciowo odnajdujemy prawdziwego człowieka w żołnierzu i odnajdujemy bez sens wojny, bez sens tego rodzaju konfliktu, bez sens agresji, bez sens tej sytuacji, w której człowiek jest skonfrontowany na siłę z perspektywą zabijania drugiego człowieka. Mała książeczka, ale bardzo poruszająca i dająca do myślenia również. Jest książka, w której Wharton opisuje wielką stratę rodzinną, kiedy utracił w wyniku wypadku bliskich. To jest książka pod tytułem Niezawinionej śmierci. I w tej książce przechodzimy razem z nim przez to wszystko. Szczerze, otwarcie, bez tego sprzedawania się. Powiedzieć, że to się miło czyta, to nie jest odpowiednie w tym przypadku, ale można docenić to wrażenie, właśnie to odczucie szczerości i otwartości i poprzez to można się w dosyć wysokim stopniu identyfikować z głównym bohaterem, czy z autorem, z tym wszystkim, co opisuje Przypomina mi się jeszcze inna książka pod tytułem Tato. Jedna z grubszych, o ile nie najgrubsza książka Williama, która dla mnie stanowiła takie psychologiczne studium czegoś. Dosyć mnie zaskoczyła. Właśnie, właśnie tą znowu szczerością i tym, że autor się nam niejako zwierza. Będąc przy tym dosyć wylewnym, rzekłbym. Dosyć otwartym. Tak jakbyśmy może niemalże weszli w jego umysł, albo byli z nim blisko, w relacji. I on by nam opowiadał o różnych kwestiach. Hmm. Możemy zobaczyć pod lupą specyfikę relacji międzyludzkich w rodzinie, specyfikę pewnych charakterów, postudiować to, poprzeżywać i zdać sobie sprawę z tego, że tak, to jest tak zwane prawdziwe życie. Bez tej sztuczności Hollywood tylko z takim realizmem, w którym jest coś pięknego. Kiedy już zaakceptujemy istnienie tego realizmu, że, że życie jest czymś znacznie więcej niż to, co się popcinało i umalowało i zaczęło sprzedawać jako filmiki hollywoodzkie. Że życie jest znacznie szersze, że jest znacznie bogatsze w barwy, znacznie obfitsze, znacznie bardziej złożony. Jest w tym coś pięknego, kiedy już to zaakceptować, że w życiu takim na co dzień dostajemy taki full service, dostajemy takie 100% realizmu w znaczeniu bez reklam, bez sprzedawania się. Nie jestem pewien, czy rozumiesz, co mam na myśli, czy odpowiednio jasno to ujmuję. To są takie moje swobodne przemyślenia, które teraz spontanicznie podejmuję. I tak sobie myślę, jak mówiłem, że jest w tym coś pięknego. Pięknym w tym jest to, że kiedy sobie uświadomić, że nie tyle uświadomić, kiedy sobie zaakceptować, kiedy zaakceptować to, że życie takie jest, Czyli, że jest takie realne, nie hollywoodzkie, realne, że mamy full service, wszystkie komponenty, wady, zalety, dziwactwa, fobie, niedoskonałości, uczucia, różne drogi, proste, kręte i tym podobne. Kiedy to wszystko zaakceptować, że właściwie to, to z tym mamy do czynienia na co dzień, wszystkie dni naszego życia, to z tą akceptacją może przyjść odczucie piękna, że my to dostajemy na co dzień. to Że jakby kiedy odnaleźć na przykład przyjaźń w tym wszystkim, przyjaciela, przyjaciółkę, kiedy odnaleźć miłość w tym wszystkim, w tej całej prawdzie. Takie full HD trochę. Na co dzień. Kiedy w tym wszystkim, w tym całym rozgardiaszu realności odnaleźć coś prawdziwie wartościowego. To możemy czuć się tak, jak gdybyśmy odnaleźli klejnot, prawdziwy no, który przecież jest tak samo realistyczny jak, jak cała reszta. Nie został wymyślony na kartach scenariuszu jakiegoś filmu. Zgrabnie przez kogoś, okrojony, uproszczony. Tylko przyszedł do nas naturalną drogą. Co przychodzi do nas naturalnymi drogami w naszym życiu? Mnogość całości wydarzeń, które czasem oceniamy, etykietujemy jako dobre, złe, przyjemne, traumatyczne, i tak codziennie nas coś spotyka: coś większego, mniejszego, trywialności, normalności, oczywistości, a z drugiej strony jakieś odstępstwa większe, jakieś takie wyrwy. Jakieś takie intensywniejsze światła. I z tego wszystkiego składa się cała ta nasza linia życia. Cała ta historia. Samą w sobie, będąc taką książką, nie napisaną na papierze, ale jednak, jednak będąc, taką naszą osobistą powieścią, która mogłaby zabrać pewnie z kilka tomów. I dlaczego mamy, dlaczego mamy się tego wstydzić, czy czy uznawać to za coś nudnego poprzez na przykład swoją monotonię, czy przewidywalność, skoro z drugiej strony tak często tej przewidywalności pożądamy, czując się mniej bezpiecznie przecież. Nierzadko jest tak, że z własnej woli organizujemy rzeczy w naszym życiu w kierunku uporządkowania, w kierunku stabilności, bezpieczeństwa, co owocuje tą przewidywalnością właśnie. Dlaczego mamy uważać to za nieatrakcyjne marketingowo, skoro na co dzień wiele z nas się tym otacza i to tworzy z własnej woli? Dlaczego ma być tak, że po coś atrakcyjnego udajemy się do kina albo do książki? podczas kiedy własne życie jest gdzieś na, na dalszym planie. Może dla niektórych jest szarą rzeczywistością, a może po prostu, może nie tyle szarą, co po prostu normalnością musi normalność, ale czy, czy normalność jest czymś mniej atrakcyjnym albo czym musi być? Bo co dostajemy, co dostajemy tak naprawdę w tym kinie? to może stanowić okrojoną wersję, tylko wycinek. Wycinek, który w dodatku jest sztucznym tworem. Ileż to razy mieliśmy do czynienia z jakąś koncepcją przedstawioną w filmie, z którą, która nie przekładała się na takie życie rzeczywiste, że tak powiem. Generalnie. Funkcjonuje takie przysłowie, że na przykład, o, coś tam nie jest takie jak na filmach, generalnie. Nie. A jak już jest, no to w ogóle cud nie wiadomo jaki, że coś jest, się stało tak jak na jakimś filmie. Hmm. A w tych moich teraz dygresjach, luźnych przemyśleniach dążę do tego, że żeby przedstawić. Toby takie odczucie, jakie mi wypływa z lektury Wardona, że to takie niepozorne wydawałoby się życie, normalne, codzienne życie każdego człowieka, kryje w sobie potencjał bycia najbardziej atrakcyjnym, spokojnie bardziej atrakcyjnym niż, niż, niż te marketingowe, sprzedawane obrazki czy to w kinie, czy w jakichś powiedzmy komercyjnych, jakichś tam powieściach, które są wydmuchane, nadmuchane, nabłyszczone, umalowane, jest efekt wow, dzieje się, dzieje dużo i uuu, wypas. Hmm. Podczas kiedy moim zdaniem w tym, co zwykliśmy rozumieć jako normalność, tym, co zwykliśmy normalnością określać, może się kryć wiele, wiele, wiele piękna. Może się kryć coś ukrzykającego. Zobaczyć to w ogóle. Bo jeżeli nie zobaczymy wartości i piękna w normalności, to czym jest nasze życie, które przecież w większości się z tego składa. Choćbyśmy nie wiadomo, czym się w życiu zajmowali. To sama powtarzalność Ilość dni, dzień za dniem, ile, to, ile się powtarza, jak taka pieczątka, stempel. Samo to sprawia, że mamy do czynienia siłą rzeczy z jakimiś schematami, z jakimiś normami, z jakimiś oczywistościami i przewidywalnościami. Jeżeli nie zobaczymy w tym piękna i nie zobaczymy w tym wartości, to czym wtedy będzie życie, jak nie tylko... Kolejnym obowiązkiem do spełnienia, żeby mieć tak naprawdę jak najszybciej ze sobą. Żyjesz po to, bo odnalazłeś siebie w tej sytuacji i musisz sobie z tym jakoś poradzić, czy żyjesz po to, żeby doświadczać piękna i wartości. Żyjesz po to, żeby jak najprędzej mieć coś z tyłu, mieć coś gotowe, mieć coś zrealizowane, mieć coś, tak jak powiedziałem, za sobą, czy po to, żeby zatrzymać się tu i teraz i głęboko oddychać. Głęboko oddychać wszystkim. Wszystkim, co ci otacza. Nasycać się tym. Smakować. Delektować. Adorować. Hmm. Jeżeli nie zatrzymam się w życiu, żeby podychać w takim metaforycznym słowa znaczeniu, to czy będę mógł wrócić do tego, nie, biorąc pod uwagę koncepcję czasu linearnego, który płynie, nie mogę nigdy wrócić, bo chwila umyka, jest już za mną. Każda następna przechodzi przeze mnie, czy ja przechodzę przez nią. I to jest ciąg w ciągłym ruchu. Jeżeli nie będę uważny, to stracę niepowtarzalną okazję. Zawsze to jest niepowtarzalna okazja. Możemy się łudzić, że mamy jeszcze wiele szans przed nami. Możemy się łudzić, że to jest pewnik, ale to nieprawda. Nigdzie nie mamy gwarancji na nasze życie. Nie mamy nigdzie gwarancji na to, że dana rzecz się powtórzy. Że dana okazja się powtórzy. Dana chwila, dane piękno, dany widok, dane zdarzenie pewne odczucie, zapach, smak, cokolwiek. Jesteś tu i teraz, albo Cię nie ma. Żyjesz, przeżywasz, doświadczasz, albo to Ci umyka między palcami. Czy... No właśnie, kot to dobrze komentuje, <grym> zawodząc. Dawanie uwagi życiu od święta też nie jest konkurencyjne ani rekompensujące nam całej reszty. Bo czy chcemy czerpać z życia tylko od święta, tylko okazyjnie? To jest trochę tak jak z koncepcją świąt właśnie. Sygty. Mówi się o czasie dla bliskich, o chwili wytchnienia, chwili spokoju. Co to mówi o naszym życiu, jeżeli Czas dla bliskich, spokój i wytchnienie mamy raz czy dwa razy w roku. Co to mówi o naszym życiu, że w ogóle tego wytchnienia potrzebujemy? Co to mówi o naszym życiu, kiedy często mówimy, że nie mamy czasu, że brak nam czasu na coś tam? Kiedy nie masz czasu dla innych, czy nie masz czasu dla, dla siebie, to tak naprawdę nie masz też życia w taki sposób. Bo czy ty naprawdę żyjesz, będąc zajętym? Ja mam taką teorię, że. Czy nie tyle teorię, co, co postrzeganie. Ja postrzegam ten temat w taki sposób, że. Żyć prawdziwie, to znaczy mieć czas. Nawet angażując się w mnóstwo aktywności, ten czas nie jest stracony, nie jest jakby... nie zaginął. On nie przecieka przez palce. Nie tracimy go. Jesteśmy żywi. Jesteśmy aktywni. Żyjemy pełną piersią. To jest ta sama różnica, jak mówimy o pracy zawodowej, kiedy można pracować, a można nie pracować pracując. Można pracować i wyczekiwać urlopu, czy powiedzmy godziny 17, o której kończysz pracę, czy weekendu, a można pracować w ogóle nie czując, że się pracuje, nie mając w ogóle żadnych tych kwestii oczekiwania na weekend, na siedemnastą czy na jakieś dni wolne od pracy. Żeby osiągnąć tą postać pracy bez pracy. Pracujesz, a tak naprawdę nie pracujesz. Nie czujesz się jakbyś pracował czy pracowała, to potrzebujesz pasji. Potrzebujesz zajmować się zawodowo czymś, co kochasz kiedy przestaje mieć znaczenie właściwie ta formalna otoczka, bo nadrzędną motywacją dla Ciebie jest to, że Ty to po prostu kochasz i robisz to z pasji, a nie z poczucia obowiązku, czy z poczucia potrzeby, żeby jakoś przetrwać, czy po prostu dać sobie radę w życiu, czy jakoś to życie, jak to się mówi, ułożyć. Jest diametralna różnica. I tak samo z życiem. Obojętnie, czy wierzyć w reinkarnację, czy nie, życie, które mamy tu i teraz, jest, możemy potraktować je jako unikatowe. I teraz to unikatowe życie przewraca przed nami własne stronice. Strona za stroną, rozdział za rozdziałem to wszystko przemyka jak my chcemy tą książkę przeczytać, jak my chcemy jej doświadczyć. Czy chcemy jej doświadczyć w takiej formie, jak czasem się zdarza czytać prawdziwe książki, kiedy gdzieś tam myśli nam się zatracają, fruwają na boki i zdajemy sobie sprawę, że straciliśmy uwagę i w gruncie, rzeczy to, w gruncie rzeczy to nie wiemy, o czym czytaliśmy, bo gdzieś tam nam myśli odpłynęły, a tak. Przeczytaliśmy powiedzmy kilkanaście czy kilkadziesiąt stron i ze zdumieniem stwierdzamy, że może nawet pół książki przeczytaliśmy, a nie wiemy o czym to było, bo pozwoliliśmy sobie odpłynąć. Nie zauważyliśmy tego po prostu. Czy też chcemy przeczytać tę książkę z pełną uwagą, wyciągając z niej maks tego, co ona miała nam do zaoferowania tak naprawdę? Będąc obecnym, obecną w każdym zdaniu tej książki, doświadczając go całym, całą sobą, bo akurat w przypadku tej konkretnej książki naszego życia nie możemy cofnąć strony, tak jak w programie Mord Audiobook Player możemy sobie cofnąć audiobooka. Program to jest, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, tak w ścisłości do powiedzenia. Tak w książce naszego życia wygląda na to, że nie możemy cofnąć strony, jeżeli nam uwaga odpłynie. Nie możemy się cofnąć, żeby, żeby zyskać tamtą wartość, odzyskać wartość tego, co tamta strona miała nam do zaoferowania. Jeżeli nie przyłożyliśmy do tego uwagi, nie byliśmy obecni całym sobą, całą sobą wówczas, to utraciliśmy to. Można by to porównać do kartki wyrwanej z książki i wyrzuconej. Pytanie, ile to takich kartek zostało wyrwanych z Twojej książki? No ale okej, okay. koniec dygresji filozoficznych, przemyśleniowych, jakkolwiek egzystencjonalnych. Wróćmy do Williama Whartona. Książki Whartona nie są w takim duchu, stricte jak teraz opowiedziałem, one są po prostu pamiętnikarskie. Nie dominuje w nich jakiś taki ani... Pozytywny, znaczy pozytywny, może jednak dominuje, no ale dobra, nie dominuje w nich negatywny charakter, czy postępny, czy, czy smutny. Smutek się zdarza, jakieś wstrząsy się zdarzają, ale ja bym powiedział, że pozytywem wielkim Urdona jest to, że one, że książki jego są pisane w takim pogodnym duchu. Widać, co wygrywa. Natura człowieka, w tym przypadku natura głównego bohatera, czy autora, czy narratora, ona wygrywa. To jest zresztą kolejna teoria moja, którą, w której uważam, że natura danej osoby zawsze wygrywa. I co jest najtrudniejsze, to właśnie żyć w przeciwieństwie, w opozycji do własnej natury, bo ona gdzieś tam prędzej czy później wyjdzie na wierzch. Dlatego, że natura, nasza natura jest, jest czymś, czego my świadomie nie wymyślamy. Tylko jest prawdą o sobie. Prawdą o nas. Jest to prawda o nas, z którą przychodzimy na świat i która gdzieś tam ewoluuje z biegiem czasu i stanowi najnaturalniejszą rzecz pod słońcem dla nas. Nic sztucznego. Wszystko, co sztuczne, można sobie tam grać, imitować. Natomiast naszą naturę, bardzo trudno oszukać, bardzo trudno ukryć bardzo trudno nie żyć bez niej, nie będąc sobą. Więc, czytając książki Williama Wurtona można dojść do wniosku, czy, czy po prostu odczuć spokojnie, komfortowo, że tym, co wygrywa, Przynajmniej w tych obrazach, w życiu Wordona, w życiu, w życiu autora czy bohatera, jego książek. Wygrywa pogoda ducha, wygrywa jakaś taka pogodna chęć, by iść naprzód. Pogodna chęć kreacji, tworzenia. Hmm pogodna chęć zajmowania się własnymi pasjami oraz bycia, życia z drugim człowiekiem na takiej otwartej stopie, szczerej, życiowej, prostej, czyli takiej prostodusznej, nie banalnej, tylko prostodusznej takiej, gdzie no nie gramy, jesteśmy sobą, jesteśmy szczerzy, i tym samym moim zdaniem jesteśmy piękni, kiedy nie próbujemy się sprzedać, nie próbujemy grać, lecz wnikamy w to, jacy jesteśmy, przyznajemy się do tego spokojnie, nie traktujemy nawet tego jako coś, do czego potrzeba się przyznawać, tylko po prostu dopatrujemy się w tym czegoś oczywistego, czegoś wartościowego. Jestem sobą, i z siebie korzystam. Z siebie cerkę. Dlaczego mam, miałbym to zakrywać? Dlaczego miałbym to chować? się tego wstydzić? William Wharton. Dużo ciepła w jego książkach. Ciepło, szczerość, pewna pogoda, uczucia, dużo człowieka. Dużo człowieka, tak bym powiedział. Jeżeli to brzmi dla Ciebie atrakcyjnie czy potencjalnie interesująco, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z którąkolwiek z książek tego autora dla samego zasmakowania i stwierdzenia, czy to dla Ciebie będzie działać że tak powiem na koniec dodam jeszcze, że w moim odczuciu istnieją dwie książki Williama Ortona, które na swój sposób odstają od reszty swoim dziwactwem że tak powiem czy swoją oryginalnością mam na myśli tutaj książkę pod tytułem Ptasiek oraz książkę pod tytułem Al. Prawdopodobnie dobrze pamiętam tytuł tej drugiej. Al. To jest kontynuacja Ptaśka. Cała reszta książek Whartona nie jest jakby uporządkowana w jakąkolwiek serię. Ja osobiście uważam, że można je czytać tą całą resztę w dowolnej kolejności i będzie w porządku. Chociaż spotkałem się z czytelnikami, którzy preferowali bardziej po czasie czytać te książki według chronologicznej jakiejś tam kolejności pisania. Ja bym się jeszcze tutaj mógł pokusić o stworzenie kolejności fabularnej, ale no to jest bardziej złożony temat. I taki czytelnik, który ma się po raz pierwszy zetknąć z to na pewno sobie tego sam nie zrobi. No bo jak? Nie wiem, jak to usystematyzować. Może na internecie udałoby się coś znaleźć, jakąś taką organizację książek według fabularnej chronologii, przy założeniu, że bohaterem książek Wardona jest zawsze ta sama osoba, bez względu na to, jak się przedstawia. Można by być może doszukać się jakiejś chronologii i ją opracować, wyłonić na świat dziennym. W każdym razie, ja uważam osobiście, że poza książkami Ptasiek i Al, można by spokojnie je czytać w dowolnej kolejności. Natomiast, jeżeli chodzi o Ptaśka, to zresztą dosyć taki znany tytuł i o Ala, to są to książki w moim odczuciu takie, hmm, tak jak mówiłem, bardziej odstające od reszty. To są jedyne właściwie książki, które mi tak dosyć wyraźnie odstają od całej tej od całej reszty jej książek, od całej tej koncepcji, która je łączy, czyni spójnymi, spójną całością. To nie znaczy, że w Ptaśku i Jalu nie ma tych warstw uczuciowych, tej, tej otwartości i tak dalej, bo są. Mam tutaj raczej na myśli, że koncepcje, konkretne koncepcje, jakie są przedstawiane w tych powieściach były w moim odczuciu na tyle dziwaczne, że jakoś mi to do gustu nie przypadło, już, już te koncepty. O ile to, co autor prezentuje w całej reszcie powieści, to było dla mnie w porządku. O tyle koncepty ptaśka na przykład, hmm. Jakoś tak do mnie osobiście to nie trafiało. Może dzisiaj byłoby inaczej, jakbym powrócił do tej książki, ale jakoś do mnie to nie trafiało. Dziwnie się zdecydowanie czytało mi tą książkę. Więc płynie z tego taka konkluzja, że jeżeli nie zetknąłeś się do tej pory, nie zetknęłaś z twórczością Wartona, a chciałbyś, chciałabyś dać jej szansę, to polecam jakąkolwiek książkę oprócz Ptaśka i Ala. I dopiero wtedy, kiedy stwierdzisz przy założeniu, że tak będzie, że ta książka się Tobie spodoba, przeczytaj sobie inną, następną. Jeżeli ta następna też ci się spodoba, to może wtedy daj szansę Ptaśkowi i zobacz, jak to wygląda, czy to będzie dla ciebie działać, że tak powiem, czy to ci się spodoba czy odnajdziesz w tym coś wartościowego, czy interesującego. Dlatego, że zaczynać od ptaśka nie polecałbym, bo być może być może można by się poczuć zrażonym. Oś, rozprostuję trochę nogi i pochodzę sobie. Gdyż zasiedziałem się trochę nagrywając, Patrzę, tak zerknąłem teraz na liczniczek i lekko ponad godzinę już mówię o Wortonie, więc myślę, że to by wystarczyło na moje dzisiejsze hmm, wspomnienia i wrażenia. Natomiast chciałbym dodać smaczek z innego zupełnie tematu do dzisiejszego Rozdziału Moldium, a mianowicie smaczek ów dotyczy książek audio, audiobooków tak zwanych. W poprzednim rozdziale, w poprzednim odcinku tej audycji opowiadałem o programie na Androida do słuchania tychże książek. W pierwszym rozdziale, w pierwszym odcinku opowiadałem gdzieś tam o lektorach, o tym, że forma audioksiążki, forma książki czytanej może wnosić, możesz obcując taką formą, zdać sobie w którymś momencie sprawę, że wnosi ona w Twoje doświadczenie z książką nowy, dodatkowy wymiar, tym samym nie wzbogacając. Hmm. I tymże wymiarem jest osoba lektora, a konkretniej rzecz biorąc, to w jaki sposób lektor książkę czyta. I to jest na swój sposób fantastyczne i fenomenalne, że słuchając różnych lektorów można odczuwać ich inaczej. Opowiadałem o tym w pierwszym odcinku i teraz nie będę tego powtarzał, ale odniosę się do pewnego konkretnego lektora. Chciałbym opowiedzieć o pewnej historii, odkryciu czegoś niesamowitego w moim życiu. Otóż to też dotyczy diuny o której opowiadałem w poprzednim rozdziale Oliu, Kiedy napotkałem na wersję audio Dune, pierwszego tomu bodajże wówczas, a może i nie pierwszego, już też nie wiem od którego tomu zacząłem słuchać w wersji audio. Ale pierwszy, pierwszy tom audio na jaki napotkałem, był podpisany jakimś nikiem, że lektor, lektor podpisywał się jakimś nikiem, czyli pseudonimem. To było coś odmiennego, gdyż zwykle widzi się imię i nazwisko lektora, Natomiast w tym przypadku był pseudonim albo też nawet w którymś miejscu było napisane, że książkę czyta amator. Po prostu. To skłoniło mnie do takiego wzięcia pod uwagę, że, że być może po prostu książka jest czytana faktycznie amatorsko. Tak na kolanie. Tak mi się to skojarzyło, że, że to po prostu jakaś osoba prywatna przeczytała, bo generalnie jeżeli chodzi o tą działalność lektorską, kto nagrywa te audiobooki, to są to osoby, którym pewnie się za to płaci. Gdzieś, które wykonują te nagrania w jakichś tam studiach, w jakichś firmach, czy to prywatnych, czy, czy, czy innych. Na przykład tak zwany Polski Związek Niewidomych sporo tych audiobooków stworzył, ale nie tylko, to nie jest absolutnie jedyna organizacja, która tworzy tę wersję audio. Swoją drogą, bardzo pozytywna inicjatywa, dzięki której wiele, wiele osób może mieć dostęp do książek. Również takich osób, które w innej formie do tych książek dostępu by nie miały, chociażby właśnie przez te kwestie wzrokowe różne. No ale wracając do, do lektora amatora. Kiedy zobaczyłem ten napis amator, że książkę czyta amator, to mi się tak właśnie skojarzyło, że no, to jest jakiś pewnie jakaś osoba prywatna, może jakiś chłopak po prostu nastolatek może, czy, czy nie, nie. No jakiś po prostu człowiek prywatny, który czyta na własną rękę i pewnie to, to mi się tak skojarzyło, że to może być takiej sobie jakości niepowalającej, nie mówię, że złej, nie mówię, że słabej, ale niepowalającej, nieprofesjonalnej, tylko po prostu tak, takiego, może nie będzie miejscami dobrze przeczytane, starannie, może nie będzie odpowiednio akcentowane, takie różne myśli miałem. To nie były obawy, tylko po prostu liczyłem się z tym, że taki efekt, z takim efektem mogę się zetknąć, jeżeli to czyta amator, ktoś, kto się tak podpisał. Amator, amatorsko, tak mi się to skojarzyło. Hm. Jakież było moje zdziwienie i zaskoczenie, kiedy słuchając tegoż amatora, czytającego Dune, byłem co, pod coraz większym wrażeniem. Dlatego, że sposób czytania tegoż amatora nie był niestachalny. Nie był niedoskonały. To znaczy, no... Mam na myśli, że nie stawiał wrażenia amatorskiego w ogóle. Na mnie by najmniej nie zrobił absolutnie takiego wrażenia amatorskiego, słabo jakościowego i tym podobne. Wręcz przeciwnie. W ogóle pierwsze, co, co zwróciło moją uwagę bardzo intensywnie, wręcz uderzyło mnie to w cudzysłowie, to był, była taka podniosłość sposobu czytania. To mi bardzo pasowało do Djuny. Szczególnie do tomu Bóg Imperator Dune, który sam w sobie wydaje się taki o, o podniosły wielce. Sposób o sposób czytania tego amatora tak mi się kojarzył z podniosłością i to mi bardzo do dulny pasowało. Podobał mi się taki pietyzm, z jakim lektor czytał. Taka właśnie staranność i wymowność tego rodzaju, dlatego że. Jak się słucha tego lektora, to można odczuć takie, odnieść takie wrażenie wymowności, że on czyta wymownie. Pomimo faktu, że ten akurat lektor jakoś bardzo nie sili się na, nie idzie w stronę aktorską, nie sili się na granie różnych charakterów, wypowiedzi, różnych stylów, to jednak z drugiej strony absolutnie nie powiedziałbym, że jego styl czytania jest płaski, monotonny. Absolutnie nie. On niejednokrotnie potrafi być bardzo wymowny. I to mi się wielce podoba, dlatego, iż to jest kwestia akcentowania tak naprawdę. Ja osobiście jestem wielkim zwolennikiem akcentowania. I jestem tak wielkim, bardzo zwolennikiem akcentowania jako, jako narzędzie dzięki któremu możesz wyrażać w jeszcze większym stopniu znacznie większym stopniu to co chcesz wyrazić jestem tak wielkim zwolennikiem akcentowania że w formie pisanej tekstu używam, uwielbiam używać formatowania typu pogrubienia pochylenia, podkreślenia różnych wyrazów, fraz, zdań Właśnie po to, żeby oddać ten akcent, którego no, w przypadku pisanego tekstu nie mogę zawrzeć głosowo. No to mogę użyć symboli, symbolicznych zamienników właśnie w formie na przykład pogrubień czy podkreśleń. Dla mnie to ma dosyć dużą wagę, pełni ważną rolę. I ten lektor, amator, na którego napotkałem swego czasu, on również akcentuje i słychać inteligentny akcent ze zrozumieniem w jego czytaniu. Co mi się oczywiście bardzo podoba, i w dodatku jest jeszcze taka interesująca rzecz, że. Coś jest takiego w jego stylu hmm, wypowiedzi, rzekłbym, ale tak naprawdę chodzi o to czytanie, w jaki sposób on czyta te książki. Jest coś takiego w jego stylu, co sprawiło, że słuchając czytanej przez niego książki, ja się czułem poniekąd też miejscami jakby medytował. Jakby styl jego, czy głosu, czy taka wibracja, czy jakkolwiek nazwać, wprowadzały mnie w swego rodzaju trans. Uspokajały mnie i wprowadzały właśnie w taki hmm, transik. <śmiech> swego rodzaju taki medytacyjny stan, który bardzo pomaga koncentrować się na słuchanej treści. Na lekturze. Pozytywna rzecz, więc dla mnie się to okazało. Bardzo to doceniłem. Niemniej jednak, wówczas, kiedy napotkałem tego lektora, to myślałem, że to jest pojedyncza, punktowa książka tak naprawdę, w który, którą przeczytał jakiś tam chłopak, powiedzmy. I tyle. Zbażyło mu się przeczytać Diunę. Fajnie. Jakież było moje ekstatyczne zdziwienie, kiedy dowiedziałem się, że ów amator <śmiech> przeczytał również następny tom Diuny. A później następny, i następny, i następny. I okazało się, że właściwie to być może nawet wszystkie istniejące na polskim rynku tomy DUNY przeczytał. Mówię być może, bo nie jestem pewien, nie sprawdzałem tego, ale sporo tych tomów zdecydowanie w jego wykonaniu jest dostępna w internecie. Wow! diuna, która jest sagą bardzo obszerną, o czym wspominałem w poprzednim rozdziale Molium. Móc jej doświadczać z takim lektorem. To jest zdecydowanie epickie doświadczenie. Jedna z większych, zdecydowanie bardziej spektakularnych niespodzianek pozytywnych w moim życiu. To było właśnie to odkrycie. Odkrycie tego lektora i odkrycie prawdziwej skali jego działalności. Gdyż tego, że mam na myśli to, że jemu nie zdarzyło się po prostu nagrać książki. Jednej, dwóch, trzech. Nie. Nawet jemu nie zdarzyło się nagrać tylko D'Uny. <śmiech> tylko w cudzysłowie, bo diuna sama w sobie jest epicka, jest obfita, jest ogromna. Ale nie, żeby tego było mało. To ten autor, ten lektor nagrał mnóstwo innych książek. O polsku. I w dodatku udostępnia te wszystkie nagrania za darmo w internecie. Do pobrania. Czy to z chomika, czy to bezpośrednio z jakiegoś tam serwera FTP własnego, czy w innych wielu miejscach można napotkać jego książki, książki, które nagrał lektorsko. Wow, jak się spojrzy na ilość książek, które do tej pory przygotował, i jak się to zostawi z profesjonalnym, wysokim poziomem jakości, jaki uzyskał, chociaż sam nie jestem pewien, czy by się ze mną zgodził, dlatego, że wydaje mi się trochę nieśmiało cenić poziom przez siebie uzyskiwany. W moim odczuciu jego poziom jest zdecydowanie wysoki i profesjonalny. Chociaż jest to osoba prywatna, która nagrywa w domu. Dla mnie w praktyce nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego, że słuchając, ja czuję tą jakość. Słuchając jego, czuję wysoką jakość. Wysoką jakość czytania. I mam to odczucie wysoko jakościowego doświadczenia z lekturą. Obcowania z lekturą właśnie dzięki niemu. Właśnie dzięki specyfice jego głosu jego tonacji, dzięki temu, że on potrafi czytać wymownie, dzięki temu, że ma coś takiego charakterystycznego i tajemniczego w głosie, co mnie potrafi hipnotyzować na swój sposób i pomaga jeszcze bardziej skoncentrować na słuchanym tekście. To dzięki temu wszystkiemu osoba tego lektora jest dla mnie zdecydowanie, zdecydowanie cennym odkryciem wysokiej jakości audiobooków. <śmiech> Spektakularnym odkryciem, biorąc pod uwagę również to, jak wiele książek on nagrał. To nie jest tylko Duna. diuna to już jest ogromne spektrum, ale tak naprawdę jest tam jeszcze wiele innych pozycji z gatunku zarówno science fiction, jak i z gatunków fantasy oraz zupełnie z innych gatunków. Sporo tego, sporo tego. Słuchajcie, jeszcze jak dodamy do tego, że autor te wszystkie książki publikuje za darmo, robi to, wykonuje te nagrania nie jako hobbystycznie, wnosząc tym samym ogromną wartość dla wielu słuchaczy to było dla mnie odkrycie roku, praktycznie w roku, w którym go odkryłem. To jedna z absolutnie większych rzeczy, większych odkryć w moim życiu. Efekt wow, zdecydowanie, totalnie. Gorąco mogę polecić tego konkretnego lektora oraz jego książki. Jeżeli lubisz science fiction czy fantasy, to masz największe szanse coś odnaleźć w zbiorze przygotowanych przez niego książek audio. Ale jeżeli nie gustujesz w tych konkretnych gatunkach literackich, to nadal są szanse, że coś tam dla siebie znajdziesz, dlatego iż, jak powiedziałem, można wyszperać zupełnie inne pozycje z jego z jego oferty z braku lepszego słowa teraz repertuaru chciałem powiedzieć z jego repertuaru ja w notatkach do tego rozdziału Molium dołączę wszelkie adresy namiary na bloga tego autora, na jego serwis FTP, gdzie wrzucone są te wszystkie nagrane przez niego książki, na chomika, takie rzeczy. A autor, znaczy lektor, lektor ów anonim przedstawia się pseudonimem Mako I Miałem przyjemność swego czasu przeprowadzić z nim wywiad. Trochę zainspirowany tym, że ktoś inny już mnie uprzedził i w innej audycji przeprowadził wywiad z Mako wcześniej. To ja postanowiłem zrobić to samo. Tylko po swojemu, zadając inne pytania, nie powielając generalnie tamtych, to mijało się z celem. Postanowiłem przeprowadzić szerszy wywiad z Mako, porozmawiać, poznać jego zdanie na różne tematy. Generalnie wokół literatury, nagrywania itd. Postanowiłem przeprowadzić to w formie tekstowej. I link do tego wywiadu również dołączę. Do notatek do tego odcinka audycji. Jeżeli bowiem interesowałaby Ciebie bardziej kwestia mojego ulubionego lektora audiobooków, to w tym wywiadzie, który jest dosyć obszerny, można sensownie bliżej poznać jego osobę. Ok. to no myślę, że na dzisiejszy odcinek, na dzisiejszy rozdział Molium to byłoby już wszystko. Dzisiejszy epizod dedykowany był twórczości Williama Whartona, jednego z moich ulubionych pisarzy oraz lektorowi audiobooków Mako New. Mówił do Was, do Ciebie, TJ. Dziękuję za uwagę, za zainwestowanie w słuchanie tej audii. I czas oraz życząc Tobie przyjemnego dnia, wieczoru lub nocy zapraszam do odsłuchania kolejnego rozdziału Mollium wyznań Mola Książkowego